Nie mów nikomu, to tajemnica. A A.N. 27 styczeń 2011. Która godzina? Kijowa. Godzina bardzo marudna. E, w ogóle... Ponoć były robione badania, że w czwartki ludzie najczęściej się kłócą i jest to najgorszy dzień tygodnia. Aczkolwiek jest to trochę dziwne, ponieważ parę dni wcześniej słyszałam o tym, że ponoć badania wykazało, że poniedziałek jest najgorszy. No ale cóż, to wiedzmy, że jedno i drugie ma coś w sobie. Będzie to odcinek marudny, ponieważ się czuję kijowo i jeżeli ktoś nie chce słuchać mojego marudzenia, to w tym momencie może nacisnąć stop i dziękujemy panu, pani. Um, dlaczego odcinek nosi nazwę A.N. Od Angelologii, od Angel, od Anioł. Skończyłam czytać książkę, o której mówiłam, że sobie ją zakupiłam. Angelologię, która ma ponad 500 stron. Jest to powieść. Powiem wam, że mnie wciągnęła, że uparcie ją czytałam, dopóki nie skończyłam. I czuję niedosyt. Czuję, że, powinna być, że powinien być kolejny tom zważywszy na zakończenie, ale nie powiem wam, jakie. Yy, fuh, co jeszcze? No to o tej książce trochę opowiem. Yy, I przeczytam też wam fragment, więc jeżeli ktoś nie będzie się tutaj po prostu przewinie. Ale wydaje mi się on istotny dla zrozumienia w ogóle całej... Yy, Może nie mojej fascynacji, tylko zainteresowania tą książką, tak powiem. Ale zanim do tego przejdę, to powiem tak. Czuję się naprawdę kijowo. Głowa mi się boli cały dzień. Właściwie to mam ból głowy od paru dni. I nie wiem już właściwie co z tym robić. I nie jest to fajne. No ale jakoś żyję. Jeszcze. Ehm... Um. I mogę jeszcze powiedzieć, że byłam u dentysty. No i yy, spędziłam tam, poczekajcie, wyszłam z domu. W sumie nie było mnie w domu 4 godziny. Najpierw oczywiście, mimo iż to prywatnie, musiałam poczekać na swoją kolejkę. Generalnie mogłabym ponarzekać, że tyle czasu doszło, ale zajęto się nam bardzo właśnie profesjonalnie prześwietlono mi dwa zęby, później jeszcze musiałam się udać do centrum miasta, też prześwietlenie panoramiczne, e, ponieważ strono się czemu mam opuchliznę lekką z jednej strony. Nie udało się tego ustalić, ale m, przy okazji wyszło też e, taki, znaczy przy okazji zrobiono mi przegląd w ogóle i wyszło, że możliwe, że przyczyną jest to, że miałam właśnie w jednym zębie nieszczelną plombę i tam się trzeba było rozwiercić zęba i dostałam jakieś tam lekarstwo na trzy miesiące i no generalnie w w piątek znowu się tam udaję. Trzeba się wziąć za leczenie. Poza tym mogę powiedzieć, iż yy, samej, że tak, innym potrafię wytłumaczyć pewne rzeczy i poprzekonywać do różnych, jakichś tam nie wiem, zmiany poglądów, a samej siebie nie potrafię. I odczuwam duży dyskomfort, żeby nie powiedzieć strach przed jazdą samochodem kolejną, znaczy w sensie pierwszą od wypadku. Mam takie schizy trochę, nawet jak jad, jadę jako pasażer, to tak się stresuję, że aż mnie jest niedobrze. Mnie głowa boli i, i kręgosłup, bo się spinam cała. Nie jest to fajne uczucie. Hmm. No ale będę musiała, bo muszę jakoś do, od poniedziałku do pracy dojeżdżać. Jeszcze nie wiem dokładnie jakim samochodem. W sensie na dzień dzisiejszy już mamy dwa samochody z moją mamą. I teraz kwestia tego, który ja będę chci znaczy chciała, którym będę jeździć do pracy. Samochód nowszy jest szerszy, bardziej stabilny i ponoć dobrze się prowadzi, ani ja mnie, ani mam, moja mama. Mam, mam. A drugi po prostu jest podobny do tego, który miałam, jeśli chodzi o, o to, jak tam wsteczny i w ogóle, i, i, i wycieraczki, i td bo to sama marka nie wiem jeszcze naprawdę nie wiem jutro pewnie się przejadę na próbę chociaż jest ślisko jest niefajnie w ogóle była odwilż były, było na plusie a teraz y, mamy znowu przymrozki około minus 7-8. wszystko to zamarzło idąc schodnikiem można wywinąć orła generalnie nie wiem czemu tak jest ale im bliżej do końca wolnego, więcej rzeczy naraz się dzieje, tym więcej muszę rzeczy załatwiać, tym bardziej jestem zmęczona. Bardziej wszystko mi boli, Nie wiem, może organizm się broni przed powrotem wr do pracy. Ale też ogólnie wszystkie sprawy, które miały być w zeszłym tygodniu, musiały być przełożone na ten tydzień, no bo coś zawsze wyskakiwało. I, I powiem Wam szczerze, że jestem po prostu zmęczona. Seriously. No. Tak. Ciężko to ogólnie określić, to, to zmęczenie, bo przecież to nie jest zmęczenie tym, że pracowałam, czy się nacharowałam, czy coś. Takie dziwne trochę to zmęczenie jest. Poza tym mam dalej problemy ze snem, i coraz większe. I yy, no, najpierw nie mogę zasnąć, później się w nocy co chwilę budzę. I, I nawet jak próbuję się ciągu dnia, to też mi się nie udaje, bo góra 10 minut drzemki i może to mnie męczy, nie wiem. A czemu tak mam, to też nie wiem. A tabletek nasywnych nie chcę brać, yy, bo... No bo po prostu to jest w tam stopnie pewnie uzależniające, bo to są prochy i nie chcę i tyle. Zresztą swojego czasu bram jakieś tam niby uspokajające, czy coś nic to mi nie dało. I... Także jest to, no mówię, takie średnio fajne. Cóż jeszcze? M mogę powiedzieć jeszcze, że... Że nagrywam dzisiaj, dlatego i już pojawiło się dwie osoby, które mnie do tego zmotywowały i powiedziały nagrywaj, nawet jak marudzisz, to nagrywaj. No więc nagrywam. Pewnie jak wrócę do pracy, to ten rytm nagrywania wróci do nadawne tory, czyli na pewno w ciągu raz na trzy dni będzie jakiś odcinek. Może częściej, nie wiem, zobaczymy. Poza tym też w jakimś stopniu na pewno wiązało się to, że mama u mnie przebywała i będzie przebywać, więc też to nagrywanie nie jest tak na 100% swobodne. Jakoś... Tak, nie wiem, jakoś dziwnie trochę. No, dzisiaj mojej mamy nie ma, ale jutro będzie znowu. W sumie to dobrze, bo... Na początku bym chciała jednak tym samochodem się przejechać, jak ktoś siedzi obok. Mm. A czego się właściwie najbardziej boję, że... Że porysuję, że w coś wiadę, że ktoś we mnie wiedzie, że w poślizg wpadnę. Bardziej, że znowu mamy taką pogodę, że znowu jest ślisko i, i śniegiem to wszystko jest przykryte. Śnieg pada w ciągu dnia. że no, jak mówiłam, nie fajnie. Hmm. Cóż jeszcze? Kiedy się tak zastanawiałam, gdzie bym chciała. Mieszkać, w sensie wiecie, jak człowiek jeszcze zalinę studia, po i w ogóle. No, na studiach to cały czas myślałam, że w Trójmieście zostanę. Kiedyś był taki moment, że ciągnęło mnie na południe, tam okolice, nie wiem, Zakopane. Mm, albo bardziej może w centrum, ale jakoś niekoniecznie. Centralna Polska. Hmm. Chociaż naprawdę to, może to wstyd, ale nie byłam w zbyt wielu miejscach w Polsce. I naprawdę niewiele miast, że tak powiem, znam. I to też takie trochę czasem jest dla mnie, no mieszkam w Polsce, a dupy gdzie nie ruszę, że tak powiem. No, najwięcej to chyba się jeździło w, w szkole średniej i podstawówce, jakby organizowane wycieczki. Bo w sumie na studiach to też niewiele tego było. Ym, no i tak może by czas to zmienić, nie wiem. Ym, jak byłam dzieciakiem, to lubiłam jeździć pociągiem, z moją babcią na przykład. Tam, gdzie ona mieszka, już teraz nie zatrzymuje się pociąg, ale kiedyś się i można było sobie i sobie jechałyśmy tak do miasta pociągiem to fajnie było. Takie to naprawdę było przyjemne, takie miłe wspomnienia mam z tym związane. Um, no cóż, to może teraz przejdę do tej książki. I wam przeczytam fragment. Generalnie idea książki jest taka, że y, Bóg zesłał na ziemię anioły, które miały obserwować ludzi. I zdawać później raport, tak jak tam ich życie wygląda i, i w ogóle. No, niestety część tych aniołów czuwających e, związała się z kobietami ziemskimi i w ten sposób zostały spłodzone ich dzieci e, i ich dzieci były inne niż reszta ludzi. Nie wiadomo, na początku ludzie nie byli tak wysocy jak teraz, byli mniej, mniejsi dużo, więc oni byli dużo wyżsi od ludzi, byli szczupli, mieli tam blond zazwyczaj. Blond włosy i, i niebieskie oczy, i w ogóle byli bardzo piękni, itp. itd. Nie mieli, ym, y, że tak powiem, tak, krwi nie mieli ni czerwonej, niebieską i, i w ogóle. Zresztą jak ktoś przeczyta książkę, to będzie widział. Nie chcę za dużo powiedzieć, bo to też bez sensu, bo to wcale nie zachęci do przeczytania tej książki, tylko raczej mm, no ja bym to odebrała jako takie, że no dobra, powiedziała całą książkę, no do tego raz będę czytać, i nie będzie takiej ciekawości we mnie, e, żeby zobaczyć, co było dalej, prawda? E, także ograniczę się do przeczytania tego fragmentu, który sobie założyłam, że przeczytam i następnie troszkę może jeszcze o tej książce powiem. No generalnie tak, ci potomkowie to byli e, nefilimowie, którzy po dziś dzień żyją wśród ludzi. No. No i oczywiście to, to było, działo się wszystko przed potopem, cały początek tego wszystkiego, a później podstępem udało im się też przeżyć potop. No. No dobra, to przeczytam fragment książki. Trochę tego jest, także mówię, jak ktoś to się to może sobie przewinąć po prostu, moje czytanie, okej. Okay. Powiada się, że przed potopem niebiosa zesłały na ziemię dwa zastępy po dwieście aniołów, zwanych czuwającymi, które miały sprawdzić, jak toczy się życie w świecie stworzonym. Wedle wszelkich doniesień przywódcą jednego z zastępów był Szemichaza, piękna, imponująca postać, ideał cech anielskich. Miał wszystkie cechy wyznaczające niebiańską doskonałość. Skórę białą jak kreda, blade oczy i złote włosy. Przeprowadziwszy dwieście aniołów przez sklepienie niebios, Shemihaza postanowił odpocząć w świecie materialnym. Do aniołów, którzy znaleźli się pod jego wodzą, należeli między innymi Urakiba, Ramiel, Tamiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael. Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsawiel, Sartael, Turier, Jomiel, Kokabiel, Araziel, Samsiel i Sariel. Aniołowie zamieszkali pośród dzieci Adama i Iwy. Nierozpoznani żyli w cieniu. Szukali kryjówek w górach i wszędzie tam, gdzie ludzie nie mogli ich znaleźć. Wędrowali z miejsca na miejsce, podążając za ludźmi. Tak właśnie trafili na zasiedlone tereny wzdłuż Gangesu, Nilu, Jordanu i Amazonki. Trzymali się na obrzeżach ludzkiej aktywności, uważnie obserwując ziemskie zwyczaje. Pewnego popołudnia, a było to w erze Jarema, kiedy czuwający przebywali na górze Hermon, Szemihaza ujrzał kobietę, która kąpała się w jeziorze, otulona jedynie puklami brązowych włosów. Zawałał czuwających i wraz z nimi przyglądał się jej ze szczytu góry. W doktrynie przeważa pogląd, że właśnie wtedy Szemihaza zasugerował czuwającym, aby wybrali sobie żony spośród ludzkich kobiet. Ledwie jednak Szemihaza podzielił się z towarzyszami tym pomysłem, ogarnął go niepokój. Był świadkiem upadku zbuntowanych aniołów i wiedział, że nie uniknie kary. A jednak powtórzył swój zamiar: chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich. I spłućmy sobie dzieci. Ale obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech. Czuwający zawarli z Szemichazą pakt. Przysięgli poddać się karze razem ze swoim przywódcą. Wiedzieli, że nie wolno im wiązać się z kobietami i że zawierając porozumienie gwałcą wszelkie prawa w niebie i na ziemi. Czuwający zeszli z góry Hermon i ukazali się ludzkim kobietom. Kobiety wzięły te niespotykane istoty za mężów i wkrótce stały się brzemienne. Niebawem przyszli na świat potomkowie czuwających ich żon. Nazwano ich nefilimami. Czuwający przyglądali się jak ich dzieci rosną. Widzieli, że różnią się od swoich matek, ale także i od aniołów. Ich córki były wyższe i bardziej wytworne od ludzkich kobiet. Miały intuicje i zdolności telepatyczne, były anielsko piękne. Synowie byli wyżsi i silniejsi od, silnych, od innych chłopców, potrafili sprytnie argumentować i zostali obdarzeni inteligencją świata duchowego. Czuwający zgromadzili swoich synów i ofiarowali im w darze naukę sztuki wojennej. Pokazali im jak obchodzić się z ogniem, jak go rozpalać i podtrzymywać, jak go ujarzmiać i wykorzystać do gotowania potraw i ogrzania się. Dar czuwających był tak cenny, że wkrótce powstały mity o jego przekazaniu. Najsłynniejszy jest chyba ten o Prometeuszu. Czuwający nauczyli synów obróbki metalu. Sztuki, którą aniołowie udoskonalili, ale którą nigdy wcześniej nie podzielili się z ludźmi. Przekazali synom umiejętność wyrabiania bransolet, pierścieni i naszyjników z cennych metali. Rozpoczęto więc wydobywanie z ziemi złota i kamieni szlachetnych. Polerowano je i ozdabiano nimi przedmioty, przypisując im następnie wartość. Nefilimowie bogacili się, gromadząc złoto i plony. Córki nauczyły się od rodziców używania barwników do farbowania tkanin. Od nich też dowiedziały się, jak malować oczy mieniącymi się spruszkowanymi minerałami. Były coraz piękniejsze i wywoływały zazdrość ludzkich kobiet. Czuwający pokazali dzieciom, jak wytwarzać narzędzia, dzięki którym stały się silniejsze od ludzi. Nauczyli je topić metal i wyrabiać z niego miecze, sztylety, tarcze, na pierśniki i groty strzał. Nefilimowie w lot pojęli, że narzędzia wprost przekładają się na ich siłę, więc gromadzili w kryjówkach doskonałą, ostrą broń. Polowali i przechowywali mięso, Strzegli swoich dóbr siłą. Czuwający przekazali dzieciom wiele innych darów. Żonom i córkom powierzyli sekrety, przy których pladło nawet podarowanie ognia i wprowadzenie w tajniki metalurgii. Zebrali kobiety i wyprowadzili je z miasta w góry, a tam zapoznali je z rzucaniem uroków i leczniczym zastosowaniem ziół. Przekazali im w darze wiedzę o magii i nauczyli systemu symboli do zapisywania zaklęć. Wkrótce kobiety zaczęły wymieniać się zapisanymi zwojami. O ile wcześniej były skazane na łaskę silniejszych mężczyzn, naraz stały się od nich potężniejsze i bardziej niebezpieczne. Czuwający powierzali żonom i córkom kolejne niebiańskie sekrety. Barakiel przekazał im wiedzę o astrologii. Kokabil o wróżeniu z konstelacji gwiezdnych. Ezekiel pouczył je o chmurach. Arakiel o znakach na ziemi. Samsil nauczył je dróg słońca. Saril dróg księżyca. Armaros zaś zdejmowania zaklęć. Posiadszy te dary, Nefilimowie zaczęli organizować się w plemiona, zbroić się, kontrolować ziemi i bogactwa. Doskonalili sztukę wojenną i poszerzali swoją władzę nad ludźmi. Teraz ja muszę się napić. <śmiech> No tak, nie ma to jak gardle zasnie. Okej. Okay. Uważali się za panów świata. Podbijali coraz większe tereny, zakładali własne królestwa, brali ludzi w niewolę, wystawiali kolejne armie pod nowymi flagami. Prowadzili hierarchię. Dzielili ludzi na żołnierzy, kupców i robotników, którzy mieli im służyć. Garnięci rządzą władzy, znając odwieczne tajemnice, Nefilimowi zdominowali rodzaj ludzki. Zaprowadzili na ziemi swoje rządy. Nękali i mordowali ludzi, którzy wreszcie zwrócili się o pomoc do niebios. Tymczasem od chwili, gdy czuwający zeszli na ziemię, ich poczynania śledzili archaniołowie Michał, Uriel, Rafael i Gabriel. Wysłani na ziemi archaniołowie stanęli do walki z czuwającymi, otoczyli ich kręgiem ognia. Rozbroili swoich braci. Związali ich i wtrącili do odległej, opuszczonej jaskini wysoko w górach, skutym... Ciężkimi kajdanami kazali zejść z krawędzi przepaści w dół. Aniołowie wpadli do ciemnego lochu przez szczelinę w skorupie ziemi. Spadali głębiej i głębiej, aż znaleźli się na dnie jaskini. Z głębiń skowetali z żalu za utraconym powietrzem, światłem i wolnością. Oddzieleni od nieba i od ziemi, oczekując dnia uwolnienia, modlili się o wybaczenie niebios. Wzywali dzieci na ratunek, Bóg nie ulitował się nad nimi. Na filimowie nie przyszli. Archanioł Gabriel, posłaniec z dobrych wieści, nie mógł znieść od ręki czuwających. Powodowany litością, upadłym braciom swoją lirę, aby muzyka choć trochę ulżyła ich cierpieniu. Ale gdy tylko lira upadła na dno jaskini, Gabriel zrozumiał swój błąd. Dźwięki liry miały wielką kusicielską moc. Czuwający mogli wykorzystać je do swoich niecnych celów. Z czasem granitowe więzienie czuwających zyskało nazwę zaświatów krainy zmarłych, do których wyprawiali się śmiałkowie w poszukiwaniu wiecznego życia i mądrości. Tartar, Hades, Kurnugia, Anwn, Piekło. Miejsce to obrastało legendami, gdy przykuci do skał czuwający nie ustawali w błaganiach o ratunek. Do dziś z ziemi wzywają pomocy. Od dawien dawna wysuwa się do mysłu, dlaczego Nefilimowie nie ocalili swoich ojców. Z pewnością w towarzystwie czuwających byliby silniejsi, a gdyby mogli ich uwolnić, niemal na pewno by to zrobili. To dziś nie wiadomo też, gdzie znajduje się więzienie czuwających i właśnie ta tajemnica dała początek naszej pracy, czyli pracy angelologów. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o tej książce? Jest, pojawia się zakon, pojawia się też troszkę no można powiedzieć, że elementów uczucia, ale tak nie do końca. Też naprawdę bardzo, bardzo ciekawa książka i jak się ją czyta, gdyby ktoś był łatwo ulegał wpływu, mógłby uważać, że w tej książce jest naprawdę wiele prawdy i że tak faktycznie jest, że może jest to jednak na jakichś faktach autentycznych też właśnie samo zakończenie w sobie jest takie dość moim zdaniem ciekawe, no i właśnie ten niedosyt pozostawia no i ponoć ci czuwający po dziś dzień są w diabelskim gardle bodajże tak to się nazywało i tam czekają na uwolnienie także jak ktoś chce się wybrać i sprawdzić to faktycznie, no to niech spróbuje. Um, no. Także no, to, tą książkę zdecydowanie mogę polecić bez, jakiś, bez jakiegoś tam zawahania. Um, cóż jeszcze, no wzięłam się za czytanie właśnie Mistrza Małgorzaty. Znaczy za czytanie, na razie sobie tę książkę po prostu przejrzałam. Podotykałam jej i tak, pomachałam i w ogóle i, i myślę, że może dzisiaj jeszcze zacznę czytać. Um, w tle leczi sobie Counting Kraus Pewnie tego nie słychać, znaczy pewnie, no na 100% nie będzie słychać, a podkładu nie mam zamiaru dać, nie mam tego w zwyczaju, po prostu nagrywam i wrzucam wszystko bez przeróbek, jak sami wiecie. Teraz leci album Saturday Nights and Sunday Mornings i taka przyjemna muzyka. Taka ani za bardzo zamulająca, ani nie wiadomo jak pobudzająca. Um. Cóż, jeszcze mogę powiedzieć... Um. Właściwie to, no mówię, jestem naprawdę w takim kijowym jakimś nastroju, że całe moje wredoctwo, cała moja charyzma, całe moje jakieś takie niektóre głupkowate teksty, czy, czy, czy bycie na speedzie, jak to, nie wiem, w zwyczaju czasami Hossy mówi, że tak powinnam Coca-Colę lub kawę pić w trakcie nagrywania, to będzie dobrze, ale dzisiaj myślę, że nic by nie poskutkowało. I... Hmm. w tym roku na przykład ominęła mnie kolendę w ogóle ponieważ jak była u mojej rodzicielki to ja byłam tutaj a jak była tutaj to ja byłam u niej więc tak w ten rok opszedł się bez kolendy. Um, też przez ten czas kiedy mama u mnie jest, jest włączony telewizor więc czasami zdarza mi się coś tam z nią oglądać o czym już mówiłam Yy, I na przykład yy, obejrzałam ostatnio sobie z nią yy, odcinek tego prosto w serce, czy jakoś tam, co tam mucha gra. Teraz Saro muszę się napić. Już. Yy, no i powiem tak na moje, moim skromnym zdaniem Mucha nie umie grać ona we wszystkich rolach tak samo się zachowuje tą samą mikę ma jakoś nie wiem, nie potrafi emocji moim zdaniem zagrać no tak sztucznie strasznie, no mi się po prostu nie podoba obejrzałam sobie także trochę reklam na przykład tą nową reklamę e, TP na no Ostrady e, powiem, że ten cykl tych reklam z mózgiem i sercem mi się udał i, i lubię te reklamy że na przykład banan, wciście banan tak, albo, że kto ciekawy za to zapłaci jak to kto? Telefon <głos> nie no, świetna jest ta reklama także to jest takie <głos> tak mi się trochę spodobało eee... i cóż jeszcze? No ja wiem, że ostatnie te odcinki właśnie takie marudzące są mi w ogóle i wiem, że nie każdemu to odpowiada tylko, że ja już, to, kurde, mam dość tłumaczenia, że to jest audio blog, że ja nagrywam często, że to odzwierciedla to, co się u mnie w życiu dzieje, mniej więcej wiadomo, że nikt nie jest w na stop szczęśliwy chyba, że ma zaburzenia psychiczne gdybym miała mówić tylko o super fajnych rzeczach dobrych, to by to nie było takie realistyczne mi się wydaje i takie byłoby sztuczne i w ogóle jasne gdybym nagrywała raz na miesiąc to bym wtedy mogła przygotować świetny odcinek tak i nie wiadomo jakie mądrości wyczytać i później w ogóle zrobić ach super fajnie ale no to się mija z celem. Nie jest celem to nie jest moja wizja tego jak, jak mam nagrywać ale też wiem że jeżeli się podaje zbyt dużo tych złych wiadomości no to też tak człowiek ma taki obraz sobie pomyślicie że jestem jakąś totalną pesymistką które nic się nie podoba, które tylko narzeka i w ogóle ma do dupy życie. To nie tak. Ale wiecie, jak to jest. Jak można komuś pomarudzić, to człowiek tak chętnie i marudzi. <głosy> tak to już jest. No. Eee, w każdym bądź razie, jeśli za dużo marudzę, jeśli no bo wiem, że może faktycznie czasami przeginam to... Please forgive me. perdono, I'm sorry. No. W ogóle się zastanawiam, czy nie będę mieć śniaków na twarzy, bo mi tak pomac obmacali całą szczękę, wkładali paluchy do środka, naciskali i się w ogóle i czuł, że mi boli. Węzuchony mi tak mocno kobieta badała. Przy okazji u dentysty a propos, że się zastanawiam, czy ja jutro nie będę mieć śniaków. A jak będę mieć śniaki, to ciekawe, kiedy do pracy pójdę. No cóż. Zobrych wieści mogę powiedzieć to, że dostanę mnie po gotówki. Tak, nie spodziewałam się, nie jest to jakoś wielki majątek, ale takie fajne. Na przykład będę mogła sobie właśnie pochodzić do dentysty, czy, czy coś zrobić. O, jutro w ogóle idę sobie do kosmetyczki. Nie wiem jeszcze na jaki zabieg, bo w ogóle jakieś chyba uczulenie znowu mam. <śmiech> Przepraszam. Mimo, że ten krem używam już trochę, a może właśnie za dużo go używam już, nie wiem. Może coś z tym mi zrobi, no i chciałabym, żeby trochę mi rozjaśniła skórę pod oczami, jakąś maseczką czy czymś, bo wyglądam jak miś panda. No i w ogóle oni tam suną niby z takich czekoladowych zabiegów, ale raczej nie skorzystam. Ale może kiedyś się wybieram na jakieś relaksacyjne ciało czy coś. No w każdym razie się jutro z wami, jutro, no nie, nie, nie obiecuję, że jutro, ale w najbliższym czasie się podzielę z wami e, wrażeniami. Odnośnie tego, już na przykład ogólnie z doświadczenia nie chodzę często do kosmetyczki, nie mam takiej potrzeby, zdarza mi się może, nie wiem, raz, dwa w roku i to na zabiegi właśnie typu, nie wiem, jakieś relaksujące maseczka albo właśnie coś pod oczy, żeby zrobić, jakieś rozjaśniające choć trochę i bardzo na przykład mi się podoba masaż twarzy, taki właśnie bardziej taki tajski trochę nawet, bym powiedziała. I w ogóle tak, tak naprawdę relaksuje. Um, no, także polecam. Dla panów też, bo to, to, to nie, nie ma dyskryminacji e, ze względu na płeć. Tak, w ogóle tak, popijam sobie herbatkę. Tym razem nie jest to jakaś wykwintna, super fajna. Tylko zwykła tetli czarna z zieloną. i Teraz sobie łyknę. A zakupiłam sobie zieloną truskawki w śmietanie. Która ma fajno, fajny aromat. I zieloną z potkami róży. I czerwoną z żurawiną. No. I takie dobre dość są. I sobie kupiłam sitko do brzania. Takie, że się wkłada je do... Kupka. No. Eee, a teraz przepraszam was, ale sobie piszę SMS-a. <śmiech> wiem, hamstwo z mojej strony, nie? Ale sobie piszę sms i i już. Po prostu mogłabym, wiem, wcisnąć sobie pauzę, czy stop, czy tamten i później dograć, albo mogłabym na tym zakończyć odcinek, albo mogłabym później odpisać, ale nie zrobię tego, bo ja jestem niewychowany, prostak i o, niekulturalna jestem. No. Mm. Staram się też sobie jakoś pomyśleć, jak zorganizować yy, właśnie pracę, czas yy, w... od poniedziałku. I mam nadzieję, że w jednej pracy uda mi się przekonać yy, pracodawcę, tak? Żebym mogła być tam nie pięć dni w tygodniu, tylko cztery. Wówczas bym nie musiała ym, dwa dni, je, trzy dni iść między pracami, tylko dwa. Powiem wam szczerze, żeby mi to ułatwiło życie, bo naprawdę jest to męczące. Zwłaszcza jeśli się na przykład jedzie 20 km tylko po to, żeby dwie godziny w pracy i później wracać yy, no, w obecnej porze roku, kiedy już jest ciemno. No ale zobaczymy, jak to będzie. Na pewno czekam, ci, mi będzie dużo pracy, dużo zaległości, więc... Musiała się ostro za to wziąć. Już też sprawozdanie jedno napisałam. Powinnam się napisać drugie. W weekend mam to zamiar zrobić. Um. Tak patrzę, że już pół godziny nagrywam. Wow. No ale jakbym odjęła czytanie fragmentu książki to nie byłoby dużo krócej. Um. Tak właśnie, też się zastanawiam ile właściwie, wiem, że już kiedyś o tym mówiłam, ale mimo wszystko, ile właściwie osób y, tak naprawdę, naprawdę słucha. Mm. A ile słucha mimo tego, że im się to nie podoba i dlaczego w takim razie słuchają? To nie dla mnie do końca życia tajemnicą. Trudno przyżyję Od, Odgradzam to grubą krechą, nie chcę do tego więcej wracać myślami. Ile słucha, to słucha. Pff, whatever. Tak. W tym miejscu oczywiście ukłony do moich uroczych żuczków i nosków i, i i no. Tak, dokładnie. Wasze zdrówko, że tak powiem. No, kacha mi się tu wyrywa, żeby coś powiedzieć. Jednak się obawiam, że jakie oddam mikrofon, to znowu po mnie pojedzie więc się wstrzymam. Może przy następnym nagraniu. Po prostu, ja wiem, co ona by powiedziała. I wiem, jak to by się skończyło. Ona no, uważa, że jestem tak żałosna, że za bardzo przeżywam, że za dużo myślę, że jestem za dobra, że daję się wykorzystywać, że uciekam, że się zamykam od ludzi, tak, kiedy już właśnie nie... praca się kończy, czy co tam. I... No i generalnie mam je za taką słabą i, i kiepską istotę, dość, chociaż czasami mnie lubi. Ja o niej mogę powiedzieć tylko tyle, że czasami bywa znowu za taka hej do przodu. No i strasznie jest dumna, strasznie taka... Nie lubi krytyki i, i, i strzela fochy i wszystko nam się tak jak ona sobie pomyśli w ogóle. Także no generalnie staramy się dojść do kompromisu, żeby aż tak bardzo nie było takich skrajności, żeby nikt inny się nie kapnął, że tak jest rozdwojenie jaźni czy coś. Może też powiedzieć, że dzisiaj w ogóle zmarzłam. Wszystko się wynika z tego, że do dentysty mam naprawdę blisko jakieś dwie minuty na piechotę, a później musiałam właśnie iść do centrum. Nie, a jest bardzo zimno, nie byłam odpowiednio ubrana, że tak powiem. I czuję, że chyba mam gorączkę i znowu mnie głowa boli. już chyba tabletka w przestaje działać. I tak trochę przez nos mówię i taka jestem do bani. Więc sobie chyba na noc jakąś polopirynkę czy coś wezmę, bo nie mogę się rozchorować. Już teraz nie mogę sobie pozwolić na żadne zwolnienie lekarskie. No. Kijowo, nie. No a w ogóle dzisiaj sobie przeczytałam informację, iż Lady Gaga.. Tak, ta piosenkarka i tamten. Ona wypuści perfumy swoje, tak? Degnowane swoim nazwiskiem. I trafiła do mediów informacja, że to ma być zapach. Krew plus sperma. No, czyli można mieć skojarzenia, roz... no dziewica i jej pierwszy raz. Cóż, co kto lubi, prawda? Chociaż ja bym nie chciała tak pachnieć. No, no spoko. Swoją drogą niektóre kobiety uważają, że sperma to jest dobra, yy, bo to jest białko, czyli że to jest dobra maseczka na twarz. Na przykład. Tak. No. A jakieś badania było, że ponoć właśnie sperma ma jakieś tam męska, w sensie, ma jakieś tam właściwości. Ale nie przeczytałam tego artykułu i nawet nie wiem, gdzie, go, gdzie to widziałam. Ale jakoś szczerze powiedziawszy, mnie to jakoś nie wiem, specjalnie nie fascynuje, nie interesuje, nie pociąga. No. Hmm. Aha, tak, właśnie. Wydaje mi się, że od jakiegoś czasu ktoś nade mną mieszka lub lokatorzy, to znaczy właściciele tylko przychodzą i coś tam robią, bo na przykład wczoraj ktoś wiercił wiertarką coś u góry, a raz słyszałam jakieś kroki. Nie wiem, bo to mieszkanie jest z czegoś własnością, było do tej pory wynajmowane, ale jak już mówiłam, kiedyś tam się wyprowadzili poprzedni lokatorzy i teraz to nie chodzi w ogóle. Tak. Ehm, mogę powiedzieć jeszcze, że że mi czynsz o całe 2 złote wzrósł. Skandal, prawda? No, a na wiosnę zamierzam podnieść decyzję, co robię z mieszkaniem. Czy szukam w now nowym budownictwie, czy zostaję tutaj. Jeśli zostaję tutaj, to się zbiorę w sobie i zamontuję te drugie drzwi i w wakacje się wezmę za remont łazienki i będę molestować wspólnotę, czas znaczy półdzielnie, aż pomyślą, co zrobić z Wentylacją, bo to nie może być tak, że albo mi leje się woda, albo mi zaciąga dym, bo to znaczy, że coś jest nieszczelne, czy jakieś tam, nie? No. I cóż jeszcze? Ach, byłam też na zakupach i sobie nawet trochę humor prowiałam, bo sobie kupiłam spodnie i sobie kupiłam taką sukienkę dzianinową. I teraz muszę kupić leginsy. Leginsy. Tak. No. Taką jeszcze jedną tunikę, że tak powiem. Nie są to jakieś super, wiadomo jak drogie zakupanie, ten w normalnym sklepie. W firmowych sklepach bardzo rzadko kupuję. Ponieważ w sumie wolę mieć więcej rzeczy, a i tak przecież się zmienia moda co chwilę i w ogóle, no chyba, że to są jakieś takie, nie wiem, na przykład płaszcz. Płaszcz lubię mieć porządny. Nie mogę odżałować tego mojego, który w wypadku się... Poniósł tak klęskę, już nic nie da zrobić. Na niektóre rzeczy, no faktycznie czasami warto tam dołożyć. Ale na przykład, takiej takie tenisówki, w których zwyczaj chodzić do pracy wiosna-lato. Gdybym miała kupować konwersy, to miałabym jedną parę i bym taką szybko ściuchała. A tak to mam za tam, nie ja kupuję sobie po 20 czy polisów tych, jest całkiem tani, bo one śmierdzą. I mam kilka kolorów i co. Jeden sezon lub dwa z nich pochodzę, no i nie będzie mi szkoda, jak się tam coś pęknie im czy coś tam innego się stanie. Też hmm. y, ostatnio mnie, znaczy ostatnio, od jakiegoś czasu już mi bawi jedna rzecz, mianowicie jak gdy kupuję, O właśnie, ostatnie nie kupowałam już dawno, kurde, z parę miesięcy nie kupowałam żadnej biżuterii dla siebie, ale będę musiała to nadrobić i coś przejrzeć, ale do czego zmierzam? Ja sobie kupuję czasami tam kolczyki. No, kolczyki nie, bo mama ich nie podbiera, ale na przykład jakieś tam korale czy coś. Ja sobie to zamawiam, przychodzi, mama, że znowu zamówiłaś, a później mi podbiera, i teraz też znowu mi tam coś podebrała, niby pożyczyła. No. Także tak to jest. Albo się później pyta, a czemu mi nie kupiłaś, jak sobie kupować takie fajne? No. Tak, to właśnie jest. Dostałam też w prezencie, na święta, od znajomej dwie filiżanki z włoskiej porcelany, takie original, hmm. I aż strach z tego pić, takie to jest cieniutkie, delikatne i w ogóle, no, takie inaczej smakuje trochę, mimo wszystko. jestem przyzwyczajona do kubków i do takich większych kubków, takich rozszerzanych do góry. A tu takie delikatne cecko, hmm. Um, też planuję jednak mimo wszystko zakupić sobie ten zwykły ekspres, bo się przydaje. No ten tak do lat, mokka czy coś tam. Ale bym czasami chciała taką normalną kawę sobie wypić, taką dużą. Także zastanowię się, bo widziałem, że tam za nawet 50 złotych można kupić. Jeszcze ja nie muszę mieć, nie wiadomo jak wypasiona prawda? No. Um, tym też zaczęłam trochę więcej ryb jeść niż zawsze miałam w zwyczaju. I staram się też z wołowiną walczyć, w sensie z mięsem z wołowym, ale zawsze mi wychodzi tak nie gumowate i takie, że trzeba maleńkie kawałeczki kroić, żeby to zjeść. Nie jest w smaku kiepskie, tylko trzeba rzuć. I muszę znaleźć jakiś przepis, żeby to się tak nie robiło. Może, nie wiem, w tej folii takiej, w tym takim rękawie to się piecze, albo coś. Albo jakieś takie szaszłyki, ale grilla nie mam. Chociaż rodzicielka mówiła, że powinna mieć takiego grilla elektrycznego, bo mi go kupi. Zobaczymy. Na no pewno nie od razu, ale kiedyś tam. No. Ym, poza tym, poza tym powiem, że... Że, że, że, że co? Nie wiem co jeszcze powiem. Chyba skończę po prostu odcinek, jak sobie myślę. No chyba, że mi oświeci i, i nagle wpadnę na jakiś genialny pomysł odnośnie tego, co jeszcze mogłabym wam tu pomarudzić. Mogę pomarudzić, na no, to, że znowu mam zimne stopy. I że ponad wię, większość kobiet tak ma w ogóle coś tam z niedokrwistością, czy tam z krążeniem, nie wiem, whatever. No. Zrobiłam sobie także wyniki z krwi i niektóre, znaczy praktycznie wszystkie mam lepsze niż miałam. Także z tego jestem dumna, aczkolwiek brakuje mi jakichś witamin, bo widzę po paznokciach, jak na paznokciach się robią takie, nie chodzi o te białe co macie na, na dole paznokcia, tylko jak się robią takie inne białe plamki na paznokciach, to znaczy, że jakiś witamin brak. No i tak mi się zaczęły robić i muszę chyba jakieś witaminki zakupfundować. No. Chyba zacznę od multivitaminy, takiej rozpuszczalnej. Już do dość leków, biorę ich już dużo i nie chcę więcej, i nie chcę sobie żołądka i wątroby rozwalać. Poza tym, poza tym, jako że neurolog mi nie dał skierowania na rezonans, i jako że powiedział, że zaczniemy się tym martwić, jak mi dysk wypadnie, i nawet nie zainteresował się tym, czym górny odcinek kręgosłupa nie ma też dyskopatii to będę musiała sobie na koszt prywatny, że tak powiem, rezonans magnetyczny fundnąć a jako, że to by musiało być na dwa odcinki to potrzebne mi 800 zł tak fajnie, nie? nie ma tak jak chorować w Polsce Upaw w popachy no. no ale cóż, życie Chciałabym to zrobić dla własnego spokoju ducha, że tak powiem. Jeśli chodzi o rehabilitację, to nie ma miejsc. Może w marcu, ale i tak będę miała przerąbane, bo oni tam okupili im chyba jednego czy dwóch pracowników. Chyba tylko do 14 mają rehabilitację, a ja najwcześniej i tak kończę pracę 13.15. 15 zanim wrócę, i to raz w tygodniu, zanim bym dotarła, to i tak nie zdążę. Więc co, czeka mnie też yy, prywatnie. Nie wiem, czy uda mi się tutaj, gdzie rehabilitacja jest ta z NFZ-u, czy nie będę musiała gdzieś, gdzie po prostu jakieś masaże robią, czy coś. Aczkolwiek się trochę boję, bo nie wiem, czy mi tam czegoś nie uszkodzą, bo to wiadomo, to nie jest taki hop -siup masaż tam na kręgosłupie, nie? Czy coś. No, ale też trzeba mieć na no to. Będzie chyba kaskę. No, chociaż zaczynamy. Dzisiaj mi mniej kręgosłup boli, ale biorę te leki na noc, które te mięśnie zwyczają. więc może to, to zaczęło działać poza tym chcę sobie kupić y, poduszkę elektryczną albo jakieś takie coś innego nie wiem, jakieś takie pasy chyba są z gorący czegoś y, właśnie na ten odcinek lędziewiowy y, bo chcę to trochę wygrzać albo jakąś maś rozgrzewającą może y, żeby się nie, na, żeby mi nie poszło i żebym nie miała rywy kulszowej bo to wtedy jest przerąbany zwolnienie, dostawać zastrzyki i człowiek nawet się ruszyć nie może, nawet się wysikać, ze przeproszeniem nie może. Więc nie, nie jest to fajne i nikomu tego nie życzę. Wiem jak to jest, bo moja mała to miała i to nieraz I, i No, niefajne, niefajne. Jeśli chodzi o moje rysowanie, to na razie stoi w miejscu. Jeszcze nie malowałam sobie kredkami. I, I tak zauważyłam, że właśnie jak pracuję, to tak lepiej mam życie zorganizowane i czas. A jak nie pracuję, to mi dzień mija za dniem. I zanim się obejrzałam, to się ferie kończą i, i co? I za przeproszeniem gówno. No. Więc skoro gówno, no, to jak ten żuczek najaczek, będę musiała od poniedziałku zabrać i za tą swoją kulkę. I w końcu ją toczyć, a nie tylko stać i patrzeć, jak cuchnie mi się rozkłada. No. A propos żuczków gnojaczków, to żuczki gnojaczki po to potrzebują główienka i po to robią z niej kulkę, że w tej kulce mają larwy, które się tam rozwijają i się wykluwają, czy tam jajeczka, czy whatever. W każdym bądź razie one dotyczą wtedy, kiedy się będą rozmnażać, lub się rozmnażają, czy coś. No więc nie wiem, co w tym jest. No to ujmijmy to jako tak, że moja kulka, którą będę toczyć, w sensie, że nowe życie, jako że organizacja i w ogóle. No, kalendarze dalej sobie nie uzupełnia na 2011 i jutro wieczorem chcę do tego usiąść. Tak, żeby to jednak zrobić, bo to jest rzecz, która, po, którą potrzebuję, żeby ogarnąć te miejsca pracy i, i, i wszystkie zebrania i inne pierdoły. Mm. Poza tym, ostatnio nie wiem, czemu tak a propos czytania bo ja jak czytam książki, z których czerpię jakąś wiedzę, to często w nich ma marzę, podkreślam na przykład kredkami albo ołówkiem albo coś i tak zatęskniłam sobie z takimi zwykłymi ołówkami, takimi temperowanymi, ale nie tymi twardymi, tylko takimi troszkę większymi. Nie te takie pomarańczowe z gumką, tylko takie trochę insze, bo lefy tak fajnie mi piszą i tak mi się za nimi zatęskniło. I mam jeden taki w sumie tylko, a reszta to takie automatyczne. I tak sobie pomyślałam, że taki ołówek się zakupię jak se będę gdzieś w markecie czy coś. Postanowiłam też sobie kupić wagę tak, taką łazienkową, w sensie żeby ważyć swoje cztery litery, bo by fajnie było schudnąć sobie, jako że niedługo się wiosna zbliża i w ogóle, no. Ale też i dla własnego zdrowia kręgosłupa bo i cycków trochę ubędzi wszystkiego, i trzeba nie trzeba będzie tyle dźwigać. Będzie może trochę łatwiej. No. I tak sobie myślę, że chyba sobie na tym zakończę, bo już nie wiem właściwie co mówić, a żeby mówić tylko, żeby mówić, to będzie, że znowu marudzyn, ale jako, że zawsze marudzę, więc to będzie, że rutyna. Więc jeżeli ktoś mnie słucha mimo wszystko, że marudzę, to znaczy, że mu to ma rudzę nie odpowiada, albo jest masochistą. Albo jedno i drugie, ale wtedy nie do końca byłby masochistą. Hmm. No tak, chyba, że ktoś słucha po to, żeby później innych zamęczać tym, co przesłuchał. Albo żeby słuchać z kimś innym i go męczyć tym, że słucha mnie. wtedy byłby sadystą. A jeśli sprawdzam, sprawiam mu to nadmierną przyjemność, to byłby hedonistą. Kurde. No nieważne z jakich pobudek słuchacie. Na pewno jakieś macie, tak sobie myślę. A chyba, że musicie przesłuchać, bo nagrywacie tam przegląd czy coś. Ale to też nie musicie. Wystarczy opis. Ale nie. Dzisiaj nie zrobię na złość opisu, bo mi się nie chce. Nie chce mi się teraz tego włączać i odsłuchiwać, żeby zrobić opis. Albo może zrobię. Nie wiem. Kurde, no. Ja tu mam dylematy, nie? <śmiech> Patrzymy. Po prostu ja nie lubię siebie słuchać. O. Tak. Dobra. To kończę. W każdym razie pozdrawiam. Do usłyszenia. Do większej dawki. Rudzenio. I see you later, alligator.